Rozdział siódmy. Mormon nakłania lamanitów żyjących w ostatnich dniach do wiary w Chrystusa, przyjęcia jego Ewangelii i zbawienia. Ci, którzy uwierzą w prawdziwość Biblii, uwierzą w prawdziwość Księgi Mormona. A teraz zwracam się do tych, którzy przetrwają jako resztka tego ludu, aby, jeśli Bóg udostępni im moje słowa, dowiedzieli się o swych ojcach. Tymi słowami zwracam się do was, którzy jesteście resztką z domu Izraela. Wiedzcie, że jesteście z domu Izraela. Wiedzcie, że nie możecie być zbawieni, jeśli się nie nawrócicie. Wiedzcie, że potrzebujecie złożyć broń, zaprzestać dalszego rozlewu krwi i nigdy nie podjąć broni, chyba że Bóg wam to nakaże. Wiedzcie, że potrzebujecie dowiedzieć się o waszych ojcach, nawrócić się odstępując od wszystkich swoich grzechów oraz nieprawości i uwierzyć w Jezusa Chrystusa, że jest On Synem Boga, że został zabity przez Żydów i mocą Ojca zmartwychwstał, zwyciężając śmierć i że dzięki niemu rządło śmierci traci swą moc. Dzięki niemu umarli, z martwych zmartwychwstaną i staną przed jego sędziowskim tronem. To on odkupił świat, dlatego ten, kogo on uzna za niewinnego w dzień sądu, przebywać będzie z Bogiem w jego królestwie i w szczęściu, które nie ma granic. Śpiewać będzie razem z chórami niebieskimi, oddając bez końca chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, którzy są jednym Bogiem. Dlatego nawróćcie się i zostańcie ochrzczeni w imię Jezusa i przyjmijcie Ewangelię Chrystusa, która będzie Wam przedstawiona nie tylko w tym świętym piśmie, ale także w świętym piśmie przekazanym przez Żydów ludziom innych narodów, które dostaniecie od ludzi innych narodów. Oto to Pismo Święte jest spisane. Abyście uwierzyli w tamte Pismo Święte A jeśli wierzycie w tamte Pismo Święte Uwierzycie także w prawdziwość tego Pisma Świętego I jeśli w nie uwierzycie Dowiecie się o waszych ojcach I o wielkich dziełach Dokonanych pośród nich mocą Boga I będziecie wiedzieli Że jesteście resztką potomstwa Jakuba I dlatego jesteście zaliczeni do ludu pierwszego przymierza i jeśli uwierzycie w Chrystusa i dostąpicie najpierw chrztu wodą, a potem ogniem Ducha Świętego, podążając za przykładem naszego Zbawcy, zgodnie z jego przekazaniem, dobrze wam będzie w dzień sądu. Amen.